Cześć, dzień dobry, ja tu tutaj z tej strony Artur i Honorata. I honorata. Dzisiaj zaczynamy nasz kurs. I jak, jak już wiecie, przyjęliśmy taką formę, że będziemy ze sobą rozmawiać. Znaczy ja z Honoratą. A dzisiaj chcemy, chcemy pogadać w ogóle o dwóch strategiach, dwóch sposobach, takich podejściach, ogólnych podejściach do zarabiania, ale nie tylko. No. Te, te strategie można zastosować w ogóle w życiu, tam, gdzie chcemy osiągnąć jakiś cel, tam, gdzie mamy jakąś wygodną sytuację, tam, gdzie mamy jakieś marzenie. Pewnie, pewnie często też stosujemy je po prostu nieświadomie, a może warto właśnie świadomie zacząć tego używać i sprawdzić skuteczność. Mhm. No więc czemu w ogóle dwie tylko? Dwie tylko strategie. To, to wynika trochę z naszych y, obserwacji, prawda? Obserwacji jak nasze jak nasze konsultantki, konsultanci w naszej grupie pracują. Niektórzy stosują tak jedną strategię, inni troszkę po, podchodzą inaczej, prawda? Ale jeśli, jeśli każda z tych osób potrafi to robić na 100%, to, to wyniki są zadziwiające. No, powiem Ci, że ja jakby mam też przemyślenia z, z własnego doświadczenia i Wam jednej, i drugiej metody. Wniosek mam taki, że, że najlepiej, kiedy one się jednak przeplatają. No ale, ale, może coś więcej na ten temat, tak? One też te, te, strategie myślę zależą od tego, kim jesteśmy właściwie, albo, albo, jak się aktualnie czujemy. Albo jaka jest pogoda. Albo jaka jest pogoda, tak, bo można nie mieć humoru i jedna z, i jedna z tych strategii może nam nie, po prostu nie przejść przez, przez... Dobrze, ty. Artur, ale jakie to strategie? No dobrze, no to, to są dwie strategie. Jedna z nich, można by, by ją tak nazwać, baw się i zarabiaj. Druga strategia, skrajnie różna, to jest planuj i zarabiaj. No to co, zaczynamy od pierwszej, tak? baw się i zarabiaj, bo ona jest pełna pełna radości entuzjazmu i, i ten entuzjazm wcale nie musi dotyczyć produktów Oriflame ani samego Oriflame, tylko po prostu cieszymy się z życia, z tego, że możemy coś robić, kontaktować się z ludźmi i czerpać radość z tego, że, że komuś możemy dać coś fajnego. Ja bym ją nazwała bez ciśnienia. Bez ciśnienia. No to jest tak, tak cecha cecha ważna, ważna tego podejścia, no ale ona wtedy nam naturalnie przychodzi. Bez, bez, bez ciśnienia, tak. No ona, czym, czym, ona się Honrada charakteryzuje? Jakbyś miała opisać taką osobę, która, która, potrafi się bawić w oriflame, tak? Bawić w ogóle wśród ludzi i zarabiać przy okazji. No to mi właśnie przychodzi to, to jakby ten zwrot bez ciśnienia, dlatego że takie sytuacje też obserwowałam u nas w grupie, że osoby, które nie miały jakichś strasznie określonych, wysokich, nie wiem, planów, poziomów i tak dalej, robiły to po prostu lekko, przy okazji, bawiąc się tym, często miały po prostu lepsze wyniki od tych osób, które bardzo poważnie podchodziły do tego na początku i bardzo się tym przejmowały. Czyli taka lekkość uśmiech, radość, taka bardzo dobra energia, przyciąga też inne osoby, no i sprawia, że, że to wszystko jakby dzieje się niejako przy okazji, ale, ale bardzo łatwo idzie do przodu. Wyniki są, są fajne. Mm -hmm. No tak, niektóre, niektóre osoby, zresztą ja, ja też nie jestem wolny często od takich od takich zachowań, że chcę mieć wszystko dopięte na tip top, wszystkie próbeczki zebrane, wszystkie ulotki, porządek w, porządek w jakimś tam swoim kuferku. Tak? Wszystko od A do Z zaplanowane i wtedy mam takie poczucie bezpieczeństwa no i taką pewność, taką nadzieję, że, że to wyjdzie. Ale tak często nie jest, bo jakby sami sobie narzucamy takie, takie sztywne ramy i no ale od kogo byś po prostu na przykład kupił e, kosmetyki, tak? Y, oriflame będzie, tak? Chociaż to nie musi tego też dotyczyć. Od kogo? Od tej osoby, która jest świetnie przygotowana, ma każdą próbeczkę, idealny katalog, y, y, jest ślicznie ubrana. Czy od tej, która po prostu jest radosna, wesoła, y, lekka, tak? Y -y -y. No, jakby pytanie retoryczne, nie? Y -y -y. No i wtedy, mm, wtedy jak, jak potrafimy się nie spinać i bawić się, i mieć dobry nastrój i humor, w, w trakcie naszej pracy, pracy dodatkowej, no to nie, nie martwimy się tym, co ktoś o nas pomyśli, czy, czy tak nas zobaczy, czy inaczej. Po prostu gdzieś tam w środku czujemy, że, że chcemy skorzystać z tej możliwości takiego dodatkowego zarobku. Wiemy, że po prostu jest to proste: polega to na tym, że kupujemy taniej, sprzedajemy drożej. Więc no, na chłopski, chłopski rozum, tak. Wiemy, że im więcej komuś sprzedamy, tak, no to mamy więcej pieniędzy, nie? Ale mało tego, ja, jak z taką lekkością do tematu podchodzimy, to też y, rodzi się, wydaje mi się, taka otwartość na, na nowe sytuacje, na, na, na ludzi, na ich ewentualną pomoc, ich propozycje y, i to też nas prowadzi do, do sukcesu. Mm -hmm. Tak, więc. A jeśli jesteśmy tak bardzo zaplanowani, może nam to gdzieś umknąć. Tak mi się wydaje. Ale wiesz co, no właśnie. Ale ta strategia ma takie ograniczenia. Zresztą każda myśl ma jakiś sposób, bo strategia ma, ma swoje ograniczenia. I moim zdaniem te tutaj też takie istnieją. Jakie? No na przykład wiesz co, no jeśli coś, coś się w twoim życiu nie aktualnie nie, nie, nie, nie wiedzie Jesteś, masz kiepski nastrój, tak, no to Boże, no nie wyjdziesz do ludzi i nie, nie, nie będziesz tryskać humorem, nie będziesz radosna, więc no, no wtedy tej strategii nie zastosujesz, prawda? No tak, to już przydałby się jakieś plany. Je, jeszcze jest taka sytuacja, że jeśli mamy duże ciśnienie na zdobycie pieniędzy, czyli po prostu tak naprawdę tych pieniędzy nie mamy i, by, i chcemy dzięki Oriflame te, te pieniądze zdobyć, no to też część z nas pewnie nie będzie radosna, tak? Będzie pamiętała o tym, że cholera, no zależy mi na tym, żeby, żeby, żeby zarobić tą kasę. Więc... brak pieniędzy można nam skutecznie popsuć humor, no i ciężko wtedy z tym dobrym humorem iść do ludzi, tak? Mm -hmm. To powstaje takie błędne koło. Też to myślę, że zależy to od tego, w jakim środowisku aktualnie przebywamy. Bo jeśli mamy dostęp do fajnych ludzi i do, do wielu ludzi, mamy sporo znajomych, jeszcze wszyscy nawzajem się lubimy, tak, no to naturalnie dobrze się z nimi czujemy, śmiejemy się wszyscy razem i jakby to, to, to, to wszystko samo się posuwa. Ludzie, ludzie są ciekawi, co my mamy nowego, nie wiem, co w katalogu nowego się pojawiło, więc my jesteśmy uśmiechnięci, oni nas pytają, my im coś dajemy, oni nam coś oddają. Czyli ja myślę, że też warto, warto wiedzieć o tym, że taka metoda istnieje, bo jak ją opisujemy, to wychodzi na to, że ludziom to, ludzie to robią po prostu spontanicznie i pewnie nieświadomie. Jeśli wiemy, że tak można i, i że lekko bywa skuteczniej i łatwiej, no to można jakby sobie to po prostu świadomie też wybierać, nie? Mm -hmm. Czyli mm -hmm. wiem, że jeśli będę miała dobry humor, no to wtedy lepiej będę się kontaktowała z ludźmi i, i, i, i większy efekt osiągnę. No więc tutaj pozostaje na przykład kwestia poprawy humoru i zadbania o ten swój nastrój, tak? Mhm. Można, można o to dbać, świadomie. Mhm. No, to jak jakbyś podsumowała to, to podejście, tę to strategię, tak w dwóch zdaniach, jakby można by tu ją streścić, opisać? No myślę, że nawet jeśli coś zaplanujemy, to dobrze się przy tym dobrze bawić i pamiętać o tym dobrym nastroju a, i, i uważać na to, że, że takie ciśnienie może nam to wszystko jednak popsuć. Mhm. A ja bym to podsumował w ten sposób, że nie, nie, nie najważniejszy jest cel, ale ważniejsza jest droga do tego celu, tak? Czyli lepiej się bawić zmierzaniem do celu niż, niż jego osiągnięciem. Mhm. No to, no to... No, także powiedzieliśmy sobie o tych ograniczeniach, jakie ta metoda posiada. Także nie może, nie, nie każdy ją jest w stanie zastosować, nie w każdej sytuacji ją jesteśmy w stanie zastosować, więc no, jeśli z niej, z niej nie możemy skorzystać, to, no, to pozostaje właśnie nam druga strategia, drugie podejście do, do tematu i osiągania swoich celów, czyli w tym wypadku zarabiania, tak? dzięki, dzięki propozycji Oriflame. No i to myśmy ją, my nazywamy ją planu i zarabiaj, tak, czyli ustal, so, ust, ustanów sobie jakiś cel i, i, i zmierzaj do przodu i ona się no, w, tym, w tym, się różni, że tutaj ten cel jest, jest, jest, ważny, ale nie jakikolwiek cel, tylko jaki cel? No mój cel, mój konkretny, moje może marzenie, tak? Mm -hmm. No dobrze, jeśli coś konkretnie zaplanujemy, to w moim odczuciu jest to taka umowa zawarta z samym sobą. I to jest dość ważne. I mi osobiście takie planowanie, ustalanie celu pomogło wtedy, kiedy już, już brakowało mi tej lekkości i dobrej zabawy. Czyli umawiałam się ze sobą, że wstaję o tej, o tej godzinie, robię to i to. Bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy mam dobry, czy, czy, czy zły nastrój, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Dzięki temu systematycznie, konsekwentnie moja praca się posuwała, ja zbliżałam się do tego, na czym mi zależało i co sobie ustaliłam. No, to jest bardzo ważne, że ten cel, no, on jest przede wszystkim nam potrzebny, tak? Bo, tak. Bo, bo skoro nie mamy dobrego humoru i nie możemy zastosować tej pierwszej strategii, no to ten cel nam pomoże do tego, żeby się zmotywować. On nam przypomni w ogóle, o co nam chodzi, tak? Dlaczego to robimy? Dlaczego warto, warto wyjść z domu i, i komuś pokazać na przykład katalog, tak? albo do kogoś zadzwonić, albo z kimś się spotkać? Patrz, gdzie jedziesz, bo pojedziesz gdzie patrzysz, tak? Do, dokładnie. No tak, ale słuchaj, czy. Ty, czy jaki, jaki ten cel powinien być? No bo co, co, co mamy na myśli? Co, co ty masz na myśli, kiedy mówisz o, o dobrym celu, tak? o takim właściwym celu, który pomoże nam osiągnąć. To, o co nam na, na, to, na czym nam zależy. No to myślę, że, że dobrze faktycznie sięgnąć tutaj po, po metodę SMART. Chociaż ja lubię unikać takich rzeczy, ale no pasuje tutaj jak u i Myślę, że tego nie można pominąć. No powinien być przede wszystkim, ten nasz cel powinien być konkretny. No muszę wiedzieć, czego chcę, tak? żeby to osiągnąć. No przede wszystkim mm -hmm. muszę wiedzieć, o co mi chodzi. A możesz jakiś przykład podać? Jakiś przykład. Jak, jak, jak, jak można to przełożyć na, na praktykę? Jak można wykorzystać? No to konkretny, czyli. No to tak jak sobie rozmawialiśmy niedawno, niech to będzie po prostu laptop, tak? Chcę, chcę kupić laptopa, tak? Wymarzony, taki, którego widziałam, mam konkretny model na myśli, chcę go kupić. Mhm. Czyli, to, to, ale to w takim razie nie, nie, chodzi, nie chodzi o pieniądze? To pieniądze są słabym celem? Same w sobie myślę, że tak. No to, to że znaczy? nie są w stanie zmotywować, tak? No bo to, no to, no faktycznie, no bo przecież nie, nie, nie na pieniądzach nam zależy, a na sam, same pieniądze to są banknoty i monety, więc raczej chodzi o to, co, co dzięki tym pieniądzom jesteśmy w stanie osiągnąć, tak? Ale tu mi się wydaje, że zawsze ktoś mówi, wypowiadanie słowo pieniądz, to gdzieś tam w, w domyśle czy w wyobraźni, yy, widzi też coś innego, tak? Co, mhm. co może dzięki temu osiągnąć? No i ja mam takie doświadczenia, kiedy nie tylko ze sobą, ale też z innymi ludźmi. Jeśli nie masz marzeń, mniejszych albo większych, to, to, to, to, to, to nie zarobisz, nie dotrzesz do tego, do tego środka. Tak? Nie będziesz w stanie się po, po, posłużyć metodami, żeby, żeby cokolwiek zrobić. No zupełnie inaczej działasz, kiedy, kiedy za tymi pieniędzmi w twojej wyobraźni kryją się, nie wiem, fajne ciuchy, y, mieszkanie, dom, nie wiem, samochód, tak, fajny, szybki, nowy, bezpieczny, y, może, może komputer, narzędzie pracy, y, nie wiem, czy możliwość wyjazdu gdzieś fajne, ciekawe dla ciebie miejsce, nie? Mm -hmm. No dobrze, czyli... Czyli po pierwsza informacja jest taka, że że nie pieniądze, że nie pieniądze, nie. tak? Druga informacja taka, że ten cel musi być konkretny. Czyli no ja bym to powiedział w ten sposób, że no, skoro zależy mi na, na tym, żeby kupić laptopa, no to jeszcze trzeba ukonkretnić ten cel. To znaczy, jaki model ma być tego laptopa, tak? Na jakim modelu nam tak naprawdę zależy? Kolor. Kolor, tak? Też te, te może co, ja, ja bym poszła też dalej, bo faktycznie to, żeby, jeżeli to jest przedmiot, tak, to, żeby on był bardzo konkretny, to oczywiście jest bardzo ważne, ale ja myślę, że, że nie mniej ważne jest to, co my dzięki temu też osiągniemy, tak? No bo sam laptop, który leży ci na biurku, no to nie o to chodzi, tak? Mhm. No, ktoś może sobie wyobrazić, że dzięki temu zdecydowanie, nie wiem ułatwi sobie pracę, tak, mhm. albo będzie mógł spełniać jakieś inne swoje marzenia, czy, czy mieć kontakt z ludźmi, którzy są daleko od niego, tak, coś się za tym, pod tym zawsze kryje. No tak? to, to w takim razie przechop, prze, przeszłaś do, do, drugiej cechy takiego dobrego celu, to znaczy, żeby ten cel był atrakcyjny, znaczy okazuje się, że, tym, że za tym laptopem jeszcze coś dalej stoi, tak. To są, to są te faktyczne potrzeby, to to dzięki co osiągniemy dzięki posiadaniu laptopa, tak? No tak. Czyli przy, przykładowo, no jeśli ja stawiam sobie za cel kupienie laptopa marki Dell w, w bardzo konkretnej konfiguracji, no to, t, ten, to nie, nie tyle chodzi mi o laptopa, tylko to co osiągnę dzięki temu laptopowi, tak? Po prostu, ten... wiesz, nikt nie chce być materialistą, nie? więc takie hasło dom, samochód <głos》> nie brzmią dobrze, ale mieć samochód, żeby dom, bezpieczny, ciepły tak? dla ciebie i rodziny na przykład, nie? to już zupełnie inna wartość przedstawia. Czyli, że nawet ten laptop nie, sam w sobie nie jest atrakcyjny. Atrakcyjne jest to, co dzięki temu laptopowi, komputerowi osiągnę. Czyli, że będę mógł się komunikować z ludźmi, że będę mógł wygodnie pracować też, tak? A wiesz, co się może stać, jak tego nie dookreślisz? No. No może się stać to, że będziesz już miał tego laptopa. Mhm. Mm I pojawi się pytanie, i co teraz? No i co teraz, tak. I radości nie będzie. Dokładnie. I okaże się, że yy, korzystamy z laptopa do, do, do, do grania, do... do yy. Albo w ogóle nie używamy leży A, na szafie. Tak, tak, tak, tak. A wyobraź sobie, że mamy jeszcze dom, samochód, tak się zapędziliśmy i co dalej? Mm -hmm. Tak, więc to, to, to jest ważne, żeby ten cel był yy, raz, że konkretny, to wtedy będziemy mogli zobaczyć, yy, czy, czy, czy jest odpowiedni też, tak? Więc musi być atrakcyjny, a okay, jeszcze... Jeszcze trochę matny, tak? On musi być też mie mierzalny, tak? Tak. Cel. Musi być konkretny, atrakcyjny i trzecia cecha to musi być mierzalny, czyli musimy być w stanie Policzyć, policzyć, że tak powiem ten cel, tak? Czyli, czy... Ale o co chodzi? Chodzi o to, kiedy my go osiągniemy i to ma być jakoś mierzone, w takim sensie, że nie wiem, no mam już, nie wiem, kilka tysięcy do sklepu i kupuję ten laptop. Czy chodzi o sam proces jakby dochodzenia do tego celu, tak? Co na danym etapie czy jedno i drugie? Jedno i drugie. Jedno i drugie. No, to znaczy przede wszystkim muszę wiedzieć ile ten laptop kosztuje. No przypuśćmy niech on kosztuje 3000 więc to jest yy, yy, znowu ten, ten cel mój się ukonkretnia. Tak dzięki temu, czyli po prostu moim celem jest yy, na, na takim najbliższym jest zarobienie 3000 zł, Tak? No to jest konkretne. Mhm. No i teraz yy, jeszcze jakaś, yy, jakaś informacja by się przydała. Bo to zna... może, może tak w pierwszej chwili w danym momencie jakby. No trochę przerażać, nie? Mm -hmm. No pewnie tak. Pewnie tak. No więc warto sobie dać ile sobie dajemy czasu. W jakim czasie. No tak. Albo no, no nie wiem do jakiego momentu. Czyli kiedy on nam jest tak naprawdę potrzebny ten laptop. tak? No, tysiące w tydzień może przerażać. A 3000 tysiące w jakim jakby obszarze czasu może być y, takie rozsądne. No dobrze mówmy o Oriflame. Mówimy teraz o sprzedaży, tak? No tak. Mm -hmm. O sprzedaży. Znaczy, ja posiadając doświadczenie już jakieś w, w, w tym temacie, mogę powiedzieć, że 3000 zł, jeśli się postaramy, no i właśnie będziemy dążyć do realizacji tego celu, tak? o czym będziemy jeszcze mówić, to myślę, że 4, 4,5, 5, powiedzmy 6 okresów katalogowych to jest taki, taki czas, że, że można te, te pieniądze zarobić, tak? Ale mówimy teraz tylko o sprzedaży kosmetyków. Tak, tak? Mówimy, mówimy o sprzedaży, kosmetyków. tak. Tylko i wyłącznie o sprzedaży mówimy. Samych pro, produktów. I to na podstawie jakiejś mhm. takiej średniej, tak? Czyli yy, bez przegieć żadną stronę, tak? Mhm. No ale to właśnie tutaj tak. pojawia się kolejna cecha. Yy, miał być konkretny, atrakcyjny, mierzalny, i te, teraz kolejna y, to jest y, realistyczny, tak? Możemy sobie oczywiście bardzo ambitny plan narzucić, ale możemy być mocno rozczarowani, jeśli nam coś, na, w się etapie, nie wyjdzie. Może się to skończyć z tym, że, że, że całość porzucimy. Natomiast z drugą strony, no jeżeli to będą realne, faktycznie ustalone cele, to, to wszystko powyżej normy może nas tylko mile zaskoczyć. Mhm, tak? Natomiast jeśli coś się nie uda, można to jeszcze w trakcie korygować. Mh. Tak, no i o, o, o cesze tego celu pod tytułem mu, cel musi być terminowy, to już mówiliśmy, także powiedzmy dajemy sobie cztery miesiące, 45 i czyli powiedzmy 6 okresów katalogowych na to, żeby zarobić 3000 zł, tak? A to jeszcze, jeżeli już jesteśmy przy planowaniu, to może odbiegając trochę od metody SMART, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że dobrze sobie też ten termin określić wyobrażając sobie siebie już teraz, w tym momencie mhm. określając datę, na przykład nie wiem, z 1 lipca właśnie kupiłam swój nowy laptop no i jestem z tego bardzo zadowolona tak? że się udało, jakby wyobrazić sobie też tą chwilę mhm. słuchaj, ja mam taką potrzebę teraz bo, bo właściwie powoli zmierzamy ku końcowi ku końcowi tego odcinka podcastu Hmm. Powiedzieliśmy sobie tak, o, tak ogólnie, podając też przykłady tak tych cech. Y... Ale trochę się rozgadaliśmy. Może być zamieszanie, tak? No, no chciałbym podsumować. to podsumować, tak? Dobrano? Czyli, mm, a może ty to podsumujesz? Nie, nie. Nie. Nie, ty? nie Ja, ja mam to podsumować. Jesteś no dobrze. Zapanowany. No dobrze. Czyli, y, jakby, jakby te cechy tego według metodyki SMART tego celu miały wyglądać. Y, czyli tak, mój cel musi być konkretny, specyficzny. No i tutaj to będzie wyglądać w ten sposób. Chcę kupić laptopa marki HP Pavilion DV 1234. Laptop ten kosztuje 3000 złotych. Kolejna informacja, bardzo konkretna, to jest taka, że zarobię te pieniądze dzięki sprzedaży kosmetyków Oriflame, tak? To po pierwsze. Cel, cel musi być terminowy. Daję sobie 4,5 miesiąca na zarobienie kwoty 3000 zł. Każdy okres katalogowy Oriflame trwa 3, ty 3 tygodnie, no więc yy, ja mam do, na to 6 katalogów. Cel musi być atrakcyjny. No, korzyści z posiadania nowego laptopa to muszą mnie wystarczająco kręcić, tak? No i muszę tutaj sobie coś wypisać, co dzięki tak naprawdę posiadaniu laptopa ja będę miała, tak? O co mi tak naprawdę chodzi? No to podaj jakiś przykład, skoro ma to być. już wiesz, tak? No to ja mogę podać no, na, na własnym przykładzie, no, tak? tak? Że będzie mi się komfortowo pracowało. No tak, komfortowo pracowało. Tak, ja pracuję przez internet, więc y, y, bardzo dla mnie męczące jest, frustrujące, jeśli mój sprzęt, w tym wypadku laptop działa powoli, zacina się, muszę długo czekać, przegrzewa, <grywa> hałasuje, więc muszę mieć dobry sprzęt, żeby, żeby móc efektywnie i z przyjemnością pracować. No. Kolejna cecha to jest, że ten cel musi być realistyczny, tak? No więc już powiedzieliśmy sobie, że 3000 w ciągu 4,5 miesiąca, czyli to daje nam 6 yy, okresów katalogowych w Oriflame, no to to będzie jakaś kwota 500 zł na katalog, tak? Czyli w, w ciągu 3 tygodni miałbym zarobić 500 zł. No i wydaje mi się, że to jest cel realistyczny, znaczy wydaje mi się, że to jest cel ambitny. Na, na pewno jest to dość ambitny, ale realistyczny. Wiemy doskonale, że mamy, mamy takie osoby w grupie, które z powodzeniem takie cele osiągają, że w ciągu trzech tygodni na sprzedaży są w stanie zarobić 500 zł. No, jeśli mam poczucie, że, że dla mnie, jako na przykład osoby początkującej, ten cel jest zbyt ambitny, no to mogę sobie albo yy, dać więcej czasu na zarobienie kwoty yy, 3000 zł. No to wtedy na katalog mogę zarobić powiedzmy 300 zł, tak? I pomnożyć to przez ilość katalogów, albo mogę poszukać jakiegoś, oprócz Oriflame, innego źródła finansowania, nie wiem, pożyczyć od kogoś, poprosić kogoś, tak? O... No to, to, to dość ryzykowne jednak poprzez na mhm. własnych działań. Tak? Dobra. Yy, kolejna i ostatnia cecha to, że ten cel ma być mierzalny, tak? Czyli raz jeszcze, mam do dyspozycji 4,5 miesiąca, czyli 6 okresów katalogowych. 3000 do zarobienia, i teraz, tak właściwie, to, co do mnie należy i co mi pozostaje, to muszę policzyć, jaką ja muszę mieć sprzedaż, tak? Czyli ile produktów i jakie to produkty mają być, tak? M abym mógł w każdym katalogu zarobić 500 zł. Czyli, co muszę zrobić? Jak posłużyć się tym narzędziem, jakim jest Lolifname, żeby te 500 zł mieć tutaj w kieszeni, co katalog. No, o tym będzie. Mowa też w kolejnych odcinkach, tak? Jak to sobie ułożyć, zaplanować. No tak, bo plan, planowanie nie składa się tylko z samego celu, ale też z tym, jak, jak, jak ten cel osiągnąć i o tym powiemy następnym razem. Także do zobaczenia. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że tak, myślę, że połączenie tych dwóch strategii będzie najlepsze. No to życzymy Wam, żebyście łączyli, łączyły te strategie albo stosowały którąś z nich wtedy, kiedy Wam jest najwygodniej. No i sukcesów przy dobrej zabawie. No to pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.